Kart historii Pościg za latającym humanoidem na Dolnym Śląsku Lasów, 1969 rok Była wczesna jesień 1969 roku w spokojnym zakątku przy granicy PRL i NRD Świat żył jeszcze pierwszą wyprawą człowieka na Księżyc Zdawało się, że był to wstęp do wielkiej kosmicznej epopei ale jak się okazało do prawdziwie niesamowitych zdarzeń doszło na Ziemi. Dokładniej mówiąc, między Pieńskiem a Lasowem na Dolnym Śląsku. Choć do polskiej epopei spotkań z humanoidami, którą charakteryzowały przypadki z Emilcina, przyrodnicy, goliny, chałup i innych miejscowości, była jeszcze niemalże dekada. Wydarzenie, o którym mowa, to typowy przypadek o wysokim stopniu dziwności. Doszło do niego jesienią 1969 roku, najprawdopodobniej między godziną 21 a 22. Choć pan Marian Borodzicz, główny świadek, nie zapamiętał dziennej daty, wszystkie inne szczegóły bardzo mocno utrwaliły się w jego pamięci. Z pięciu ludzi, którzy tamtej nocy wdali się w pościg za jaśniającą postacią, żyje trzech. Jak twierdzi mężczyzna, jeden ze świadków, który pamięta to zajście jako tako, mieszka dziś w Szczecinie, zaś u drugiego wszelkie ślady wspomnień powoli zaciera alkohol. Zdarzenie to rozegrało się między wsią Lasów, a miejscowością Pieńsk, dziś stolicą granicznego powiatu w województwie dolnośląskim, na polnej drodze prowadzącej w stronę wiaduktu, za którym rozciągały się pola. Pięcioro młodych mężczyzn wracało tej nocy z kina. Jak mówi pan Marian, noc była pogodna, księżycowa. Nie pamięta o czym wówczas rozmawiali kiedy niespodziewanie ich uwagę zwróciła postać stojąca przy rosnącym na niewielkim wzniesieniu dębie. Mierzyła około 170 cm wzrostu i budową ciała przypominała człowieka. Zdawała się uważnie ich obserwować. Pan Marian przypomina sobie, że księżyc oświetlał szarą i pociągłą twarz istoty, na której nie można się było dopatrzeć żadnych szczegółów. Pan Marian wspomina Stało się to podczas powrotu z Pieńska, gdzie byliśmy w kinie, do naszej wsi lasów to właśnie wtedy spotkaliśmy tą dziwną, bo o nietypowym wyglądzie, postać. Wzrostem podobna do nas, około 170 cm, szara, nieczytelna twarz, z wyraźnie odznaczającą się częścią twarzową i szyjną. Głowę otaczała bardzo delikatna, żółtawa poświata, natomiast dolne partie tej postaci były osłonięte bardzo delikatnym odcieniem błękitu. Co bardzo dziwne, kolory jasne, widoczne dla oka, nie emitowały światła poza siebie. Dokładniej nie oświetlały ziemi i przeszkód mijanych przez tę istotę. Wkrótce potem, w przypływie młodzieńczej fantazji, Pan Marian wskoczył na górkę, lecz istota nie poruszyła się. Chwilę później zaczęła się jednak oddalać. Jak się okazało Humanoid, którego otaczała delikatna świetlista powłoka, poruszał się nad ziemią i bardzo sprawnie manewrując między przeszkodami w postaci zarośli, cały czas utrzymywał stałą odległość między nim a grupą pościgową. Po chwili istota przyspieszyła. Jak zauważył świadek, w powietrzu poruszała się bezszelestnie, nie utrzymując ponadto widzianej wcześniej otoczki. Niebawem znalazła się pod wiaduktem i w tym czasie zniknęła świadkom z oczu. Marian Borodzicz dodaje, w jej zachowaniu można było zauważyć z jak wielkim zainteresowaniem się nam przygląda, może w wyniku napięcia, a może by pokazać kto tu rządzi, rzuciłem się w pogoń za nieznanym, a moi koledzy za mną. Pościg po otwartym polu w kierunku torowiska, istota nagle skręca w prawo poprzez pojedyncze malutkie drzewa i krzaczki, które są omijane w dość niezwykły sposób. Nie dotknęła żadna gałązka, dzięki płynności istoty i przy całkowitej ciszy. Zauważyć muszę, że podczas pościgu czytelność kolorów podkreślających kształty, jasnożółty i błękitny, była prawie niezauważalna. Natomiast powiem prawdę, dominował kolor szary, który nadal nadawał jej kształt i jej położenie. Po przyspieszeniu i ostrym skręcie w lewo, zginęła nam pod malutkim wiaduktem kolejowym. Historia ta została na stałe w pamięci pana Mariana Borodzicza. Przez wiele lat dzielił się on tą opowieścią z innymi, nie znajdując zadowalającej odpowiedzi. Choć trudno taką zaoferować, mężczyzna twierdził, iż pewien dyskomfort sprawiały mu wyjaśnienia wiążące jego przeżycie z doznaniem natury religijnej, co kłóciło się z jego światopoglądem. Zupełnie inaczej patrzył na sens swego spotkania w połączeniu z hipotezami na temat UFO i przybyszów z kosmosu, o których głośno zrobiło się kilka lat później, m.in. w związku ze sprawą Jana Wolskiego. Mężczyzna nigdy też nie stronił od opowiadania o swoim przeżyciu pewien jego realności. Z widów i przywidzeń nie chce się przecież atakować, a jeśli już, to raczej nie uciekają one sunąc nad ziemią. Marian Borodzicz dodaje... Całe zajście, w którym braliśmy udział w początkowej fazie, niewątpliwie przypisywaliśmy treściom religijnym, by w miarę upływu lat, a co za tym idzie w wyniku nazwy to ewolucji młodzieńczych wówczas poglądów, skłonić się bardziej w stronę nauki, postępu i cywilizacji. Podboje kosmosu, nowe technologie i jej osiągnięcia, przybliżanie wszechświata człowiekowi. Opisywane często bardzo wiarygodne spotkania z istotami, przeloty i lądowania UFO, Bywają podważane i negowane przez niedowiarków, ale ja i moi byli i obecni żyjący koledzy będziemy zawsze wierzyć, bo żeby wierzyć w życie na innych odległych planetach, trzeba to nieznane spotkać twarzą w twarz, ale niekoniecznie stosować nieudane pościgi. Od czasów powojennych zgromadzono w Polsce wiele relacji na temat bliskich spotkań z humanoidalnymi istotami, którym nie towarzyszyła równoczesna obserwacja niezidentyfikowanego obiektu latającego. Choć zdarzenia te bywają podciągane i rozpatrywane w terminach ufologicznych, nikt nie wysunął zadowalającej alternatywnej koncepcji tłumaczącej ich pochodzenie. Sytuacji nie ułatwia zadziwiająca różnorodność tych doniesień, co uniemożliwia stworzenia optymalnych scenariuszy i hipotez. Nikt nie wie, jak wiele z tych historii zostało nieopowiedzianych lub podciągniętych pod opowieści o spotkaniach z duchami i straszydłami, z którymi kto wie, łączy je dość dużo. W ciągu ostatniego okresu zarejestrowano kilka innych zdarzeń podobnych do tego, co widziano w 1969 roku w pobliżu Pieńska. Późną jesienią 2000 roku dwóch młodych ludzi, z których jeden wykonuje dziś szanowany zawód, zauważyło w okolicach miejscowości Koniewo w Warmińsko-Mazurskiem Przelot dziwnej postaci. Jak mówią świadkowie, którzy wracali nocą do swojej miejscowości, na tle lasu zauważyli oni lecącą bokiem długowłosą postać, której manifestacji towarzyszyły dochodzące z lasu głośne, przeraźliwe dźwięki. Równie enigmatyczny charakter miało inne bliskie spotkanie z humanoidem, do którego doszło w 2008 roku w Bornem-Sulinowie w zachodniopomorskiem i którego świadkiem była 71-letnia mieszkanka Szczecinka. Jak twierdzi, podczas spaceru po byłej jednostce zobaczyła ona zbliżający się w powietrzu kształt przypominający rosłego mężczyznę, który minął ją i wleciał między las. W czasie spotkania kobieta odczuwała symptomy przypominające paraliż, być może wynikające ze strachu. Kolejnych obserwacji humanoidów posiadających zdolność lotu dokonano w Gliniku na Podkarpaciu w 2002 roku oraz w Niemojkowie. Drugi z przypadków miał szczególnie intrygujący i dwuznaczny charakter, gdyż zaobserwowany obiekt stwór Posiadał pewne cechy humanoidalne, ale zdawał się być wykonany z metalu. Tej dziwnej obserwacji dokonał 7 sierpnia 1991 roku rolnik, który wyszedł na pole, aby wyprowadzić krowy. Kiedy zbliżył się do obiektu, zauważył, że ten przypomina wielką sowę o okrągłych, płaskich oczach, w których zgodnie z ruchem wskazówek zegara wirowały czarne źrenice. Pomiędzy nimi znajdował się brązowy wypust, który przypominał nos. Korpus stwora pokrywały lśniące w słońcu, najprawdopodobniej metalowe łuski. Po pewnym czasie obiekt wzniósł się na około 30 metrów w górę, potem o mniej więcej drugie tyle, a na koniec oddalił się lotem poziomym w kierunku sąsiedniej miejscowości. Zdarzenie o podobnym przebiegu, jednak dość kontrowersyjne i trudne w jednoznacznej ocenie, miało miejsce w 2004 roku w Lelowie koło Częstochowy. Wszystkie te historie, oprócz tego, że napotykane istoty posiadały zdolność unoszenia się w powietrzu, nie wiąże zasadniczo nic. Każda z nich wyraźnie różniła się wyglądem i sakowaniem co wpływało na przebieg obserwacji. Jeszcze jedną łączącą je cechą jest też jednak fakt, iż dochodziło do nich na odludziu i całkiem znienacka. Gdyby świadkowie znaleźli się w tym miejscu chwilę wcześniej lub później, lub gdyby zmienili drogę, z pewnością nie mieliby możliwości uczestniczenia w tych dość surrealistycznych scenariuszach. Jakby nie patrzeć, z naszego punktu widzenia spotkania te nie mają żadnego określonego sensu. W większości przypadków latające humanoidy, oprócz wzbudzania w ludziach przestrachu, nie zdają się wykonywać żadnych czynności, których moglibyśmy się spodziewać po przedstawicielach cywilizacji zdolnych do eksploracji obcych planet. Ponieważ w ich przypadkach nie zaobserwowano obecności pojazdów latających, czy nawet rodzaju osobistego napędu, Kwestią otwartą pozostaje ich pochodzenie. Można zasugerować, że tego typu spotkania nie zaczęły się w połowie XX wieku, lecz znane są ludzkości od dawna, a utrwalone zostały w wierzeniach i niektórych ludowych opowieściach. Urodzony w 1632 roku mieszczański pisarz Jakub Kazimierz Haur, w swoim dziele na temat ekonomii zawarł anegdotę o lecącym w powietrzu chłopie niesionym przez złe moce, którego kiedyś na Rusi widział pewien pan. Czy inne podobne opowieści uznawane za legendy mogą zawierać w sobie elementy historii takie jak ta, której świadkiem był Marian Borodzicz? Nie da się zaprzeczyć, że istota spotkana przez grupkę chłopców w 1969 roku przez innych mogłaby być uznana za świętego lub anioła. Nadludzka forma, posiadanie aureoli, Pozostaje także zadać sobie pytanie, w jakim stopniu podobne historie dopasowywane są do panujących w danym okresie przekonań i wizji świata. Gdyby historia z 1969 roku wydarzyła się na początku wieku lub wcześniej, z pewnością opatrywano by w niej albo spotkania z duchem, albo ze świętym. W drugiej połowie XX wieku wraz z rozpoczęciem ery lotów w kosmos, wyjaśnienia zaczęły oscylować wokół kwestii życia w kosmosie. Zaś dziś coraz częściej mówi się o przybyszach z paralelnych światów, czy nawet niewidocznych mieszkańcach naszej rzeczywistości. W zatknięciu z tymi wszystkimi niezwykłościami prawdziwym zaskoczeniem jest postawa pana na Mariana Borodzicza, który nie bojąc się nieprzychylnych komentarzy, często będących jedyną bronią przeciwko trudnym i niewytłumaczalnym sprawom, mówi o swym doświadczeniu w sposób otwarty i przekonujący. Sceptycy zarzucający mu uleganie o mamą muszą pamiętać, że przewidzenia zwykle nie uciekają przed pięcioma goniącymi je młodymi ludźmi. Autor Piotr Celebiaś Grupa Infra Czytał Ivelios Please enter voice code